Marka rozdział dziesiąty. I oddaliwszy się stamtąd przyszedł do granic judzkich przez Zajordanie i zszedł się znowu do niego lud i jak zwykle uczył ich znowu. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go kusząc, czy godzi się mężowi żonę opuścić? A on odpowiadając rzekł im, cóż wam przykazał Mojżesz? A oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i opuścić ją.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 A w domu uczniowie jego znowu o to samo go pytali. I rzecze im, ktokolwiek opuści żonę swą i pojmie inną, cudzołoży względem niej. I jeśli niewiasta opuści męża swego i wyjdzie za drugiego, cudzołoży. I przynoszono do niego dzieci, aby się ich dotykał. Ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Co ujrzawszy Jezus rozgniewał się i rzekł im, Dopuśćcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I brał je na ręce swoje, błogosławił, kładąc na nie ręce. I gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś i upadłszy przed nim na kolana, pytał go, Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Ale mu Jezus rzekł, dlaczego Mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Przykazania znasz, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów świadectwa fałszywego, nie oszukuj, czci ojca Twego i matkę. A on odpowiadając rzekł mu, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. A Jezus spojrzawszy na niego, umiłował go i rzekł mu, jednego Ci nie dostaję, idź sprzedaj co masz. I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź tu i chodź za mną, wziąwszy krzyż. A on niezadowolony z tej mowy, odszedł smutny, albowiem miał wiele majątności. I spojrzawszy Jezus wkoło, rzecze do uczniów swoich, jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie zdumieli się na te słowa Jego, lecz Jezus znowu odpowiadając rzecze im – Dzieci, jakże jest trudno tym, co ufają w bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni się tym więcej zdumiewali, mówiąc między sobą, któż więc może być zbawiony? A Jezus spojrzawszy na nich, rzecze, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii, żeby nie miał wziąć teraz w tym czasie stokroć tyle domów i braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól wśród prześladowań, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się. A idąc za Nim, byli przestraszeni i znowu wziąwszy z sobą dwunastu, począł im mówić o tym, co ma Go spotkać.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 Cóż chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, daj nam, abyśmy jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twojej siedzieli w chwale twojej. A Jezus rzekł im, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? A oni mu rzekli, możemy. A Jezus im rzekł, kielich wprawdzie, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, chrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej nie moja to rzecz decydować, ale będzie to dane tym, którym to przygotowane. A usłyszawszy to pozostałych dziesięciu, poczęli się gniewać na Jakuba i na Jana. Ale Jezus przywoławszy ich, rzecze im. Wiecie, iż ci, którzy są uważani za książąt narodów, panują nad nimi, a możni wśród nich przewodzą im? Lecz nie tak będzie między wami. Ale ktokolwiek chciałby być wielkim między wami, będzie sługą waszym. I ktobykolwiek z was chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał życie swe na okup za wielu. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on, uczniowie jego i tłum ludzi, oto niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.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 co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy rzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz przejrzał i szedł drogą za Jezusem.